The art is of transic mistum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 Wpadnij do nas na stronę madeinireland.pl Podcast przedstawił się, a w studiu panowie Łukasz Mocek, witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Pan Filip Dawidziński, witam serdecznie. Witam, dobry wieczór. Pan Maciej Skwara. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy. I pan Przemysław Szczepan. Witam się pięknie, słuchaczy oraz czatujących. Proszę Państwa, dziś połączymy się również z panem Jackiem Artymiakiem, który jest ojcem polskiego podcastingu, a teraz zapytam, a który z panów stworzył właśnie tą reklamówkę promo tego podcastu? To pan, pan Filip. Pan Filip, tak? Panie Filipie? Tak, Ja jestem, jestem takim samozwańczym montarem. Znaczy zapożyczone są, nie powiem skąd, pewne rzeczy, ale, ale... nieskromnie powiem, że ja. To jest wersja taka i polska, i anglojęzyczna, bo zapraszacie do słuchania polskich podcastów, tak? Zapraszamy do słuchania polskich podcastów, a głosy, które są słyszane na samym końcu, to są głosy, które usłyszałem właśnie w, w podcaście Trącić myszką. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było, ale był program o, o syntokach, o syntezatorach mowy, i właśnie tam był syntezator Iwona i, i panowie tutaj goś, goś, goszczący. A I stąd sobie też Te głosy skorzystałem. skorzystałem Pan na co dzień Mieszka w Irlandii, tak? Na co dzień w Irlandii, ale z krwi i kości poznaniak A kolega? Bo też zdaje się z Irlandii Tak pan, panie Przemku? Tak, ja również Irlandia, Dublin A z pochodzenia jestem ze Złotorelii Na Dolnym Śląsku Autor jakiego podcastu? Właśnie tego, którego mieliśmy Szansę usłyszeć, czyli Made in Island Kolega? Ja przyjechałem z Wrocławia, a na co dzień jestem autorem podcastu Bez Nazwy. I został nam jeszcze pan Łukasz. No tak, ja przyjechałem z takiej malutkiej wioseczki pod Rzeszowem, która nazywa się Twierdza. Nawet na mapie, tak, tak się nazywa. Na mapie jest. I mój podcast nazywa się Papa Cafe. O tych wszystkich podcastach będziemy dziś mówili, proszę państwa, dzisiaj również będą konkursy, a wśród nagród dzisiaj będzie unikat. Od razu może powiedzmy, jest to bluza, bluza koloru szarego, z takim pięknym nadrukiem czarnym, związana z czym? Panowie mówili, że jeszcze tego tak, nie ma, tak? Tak, dokładnie. Przemek jest autorem. Okay. To jest nowy serwis podcastowy, dokładnie, który będzie omawiał pozostałe podcasty taki przegląd podcastów który niebawem ruszy czyli bluza już jest ale jeszcze nie ma samej strony tak? strona już jest ale jeszcze się dopinają różne rzeczy na stronie także myślę że niebawem ruszy. to może od razu powiedzmy co to za strona strona adres strony to jest podcastofon.pl przez k lub przez c dowolnie oba adresy działają. Proszę Państwa, i taką bluzę będzie można dzisiaj wygrać. To będzie konkurs dla czatujących, ale również będą konkursy dla telefonujących. Niezmiennie przypominam 091 albo 91, bo już można bez zera też telefonować. 423 0050 to telefon do Polskiego Radia Szczecin. Będą konkursy. Wśród nagród mamy m.in. płyty, które przywieźli panowie, płyty zawierające podcasty. Na razie może nie będę wymieniał, ale to dopiero za Chwilę się wszystko mm, wyjaśni. Również będziemy mieli książki, będziemy mieli też kurs języka hiszpańskiego, no i zobaczymy, co jeszcze dla naszych słuchaczy się znajdzie. A teraz, żeby zdążyć przygotować zagadki, żeby połączyć się, tak jak powiedziałem, z ojcem polskiego podcastingu, panem Jackiem Artymiakiem, który niestety się pochorował i nie może być tutaj z nami, zmienimy na chwilkę temat. Wracamy do podcastingu i podcastów. Przypominam w studiu panowie Łukasz Mocek, Filip Dawidziński, Maciej Skwara i Przemysław Szczepaniuk, a drogą telefoniczną Jacek Artymiak. Dzień dobry panie Jacku, witamy serdecznie. Dobry wieczór, dzień dobry, witam. Panie Jacku, Pan zmorzony niemocą srogą leży niestety u siebie w domu. Przy okazji pozdrawiamy. I szkoda, szkoda, że słuchacze nie słyszeli, bo w momencie, kiedy połączyliśmy się z Panem telefonicznie, to Panowie jak przywitali Pana Jacka? Dzień dobry, Tato. A Pan Jacek co odpowiedział? No widzicie witajcie No więc dokładnie, tak się odezwał ojciec polskiego podcastingu do swoich naśladowców, do swoich dzieci. Panie Jacku, e, kiedy się to zaczęło? Tak e, zupełnie szczerze w Pana przypadku trochę powspominajmy dosłownie w telegraficznym Aha. skrócie. Troszkę wspominajmy. Dobrze, e, zaczęło się to w roku 2004, kiedy po raz pierwszy usłyszałem pierwsze podcasty i zacząłem... E, zajmować się, poznawać ten temat. E, usłyszałem pierwsze podcasty Adama Carey, który nagrywał wtedy e, jeszcze z Dave'em Weinerem, człowiekiem, legendą w świadku IT, który, o którym można by zrobić oddzielny program w ogóle. I tak e, powoli przez kilka miesięcy od, od lata do zimy 2004 roku narastała we mi taka chęć, że możemy spróbować, jak to jest być po tej drugiej stronie mikrofonu. No i w 2005 zamówiłem mikrofon, e, mikser, e, ściągnąłem z internetu oprogramowanie, podłączyłem to do Macintosha i e, nauczyłem się pisać e, pliki RSS, tak zwane kanały subskrypcyjne czy kanały RSS. Ręcznie to wtedy jeszcze było robione. E, I tak się zaczęło w lutym 2005 roku. Czyli w lutym 2005 roku pojawił się pierwszy podcast pana Jacka, tak? No można tak powiedzieć, że było to pierwsze nagranie w miarę ukazujące się w sieci w miarę regularnie i towarzyszy i dystrybuowane, czyli towarzyszyło tym nagraniom, towarzyszyło tym nagraniom plik RSS, ten tak zwany kanał RSS. Panie Jacku, jak się mówi o początkach to zawsze mówi się, że są trudne że są marudne i w ogóle dopiero z czasem się to rozkręca ale Pan to robił z ogromnym zapałem już ma Pan sporo naśladowców, ale chyba ciągle jeszcze mało A to już nie jest do mnie zarzut ja jako ojciec robiłem co mogłem Aha, czyli dzieci że, że... nie stają na wysokości zadania nie, owoce są wspaniałe bo większość z tych dzieci, które zaczęły dalej nagrywają Przepraszam, że tak mówię o, o, o panach. Um, e, I to mi, się, to mi się bardzo podoba, że, że w jakiś sposób przyczyniłem się do, do rozpropagowania tego pomysłu w Polsce. No a co się z tym da dzieje dalej, no to już nie ode mnie zależy. Panowie, tutaj wyraźnie pan Jacek wskazuje na panów. Zresztą dzisiejsza audycja jest dowodem na to, że dzieje się, czyli że pałeczka została przejęta. Ja nie mówię, że to jest pałeczka pokoleniowa, ale że została przejęta. No właśnie, jak to z tym jest? Czy jest zainteresowanie podcastami? Może pan Filip? No i dzieje się to już prawie pięć lat. Może narzekanie, że w polskim podcastingu nie jest najlepiej, yy, to nie będzie dobry temat na początek, ale tak jak Jacek powiedział, pałeczkę przyjęliśmy i robimy, co możemy, tak jak Jacek. Jacek w pewnym momencie powiedział pas, yy, mam ważniejsze rzeczy, rodzinę i, i, i, i, i pracę, ale powiedzmy nasza czwórka tutaj. Skupi się, Maciej, Przemek, ja i, i, i Łukasz. Mam wrażenie, patrząc na nas, ja nie chcę... Że, nie chcę sugerować, że jesteśmy przykładnymi podcasterami, ale, ale każdy z nas wkłada w to serce, każdy z nas robi nie tylko szum wokół siebie jako podcast, jako podcaster, ale też próbuje promować to na wszelkie y, różne strony. Dlatego serwisy nowe, dlatego staramy się, właśnie tak jak dzisiaj, spotkać się, przejechać przez cały świat. Łukasz gdzieś z końca Polski, Maciej z Wrocławia, Przemek i ja przyjechaliśmy tutaj specjalnie z Irlandii. To w takich właśnie malutkich kroczkach, takich małych, małych, małych rzeczach mam wrażenie tkwi serce polskiego podcastingu, czyli żeby dawać z siebie jak najwięcej, ale mówię, nie chodzi o, o czyny, ale chodzi też o, o głos, który dajemy i te historie, które opowiadamy. Co tydzień, co dwa, zależy kto, kiedy nadaje. To bardzo pozytywny przykład, tym bardziej, że ja muszę zdradzić szczegóły, bo pan Przemek jeździł po całej Polsce i zbierał panów, tak? Żebyśmy się spotkali tutaj w Szczecinie tylko na dwie, trzy godziny, bo potem panowie wracają, czyli druga tura, żeby rozwieść wszystkich do domów, tak? Dobrze powiedziałem? No tak, niestety nasze obowiązki nas zmuszają do tego, Nasze podcastowanie traktujemy jako hobby i, i robimy to w wolnym czasie. No i niestety obowiązki. Przyjechaliśmy tutaj do, do studia na, na, na ten czas, no i musimy niestety wracać do, do naszych prac i, i, i z powrotem jedziemy przez całą Polskę. Panie Jacku, może być pan dumny, bo ci, którzy przejęli pałeczkę, naprawdę starają się jak najlepiej. Ja od razu ale sobie podsłuchuję i jestem dumny. Przy okazji pan Jacek jest również na czacie. Pozdrawiam serdecznie czatujących, których przybywa na naszym czacie. Zaraz padną pytania konkursowe. Ale panie Jacku, jak, to, jak na to popatrzeć właśnie z perspektywy Polski? Bo u nas ten podcasting niby się przyjął, niby jest, ale to jakby taki dodatek. Czy my jesteśmy tak mało zainteresowani tego typu przedsięwzięciami, z Pana m, punktu widzenia? Nie, to jest coś innego. Ja obserwuję, według mnie oczywiście, mojego zdania, obserwuję, jak to się rozwija w Polsce, jak rozwija się wszystkie inne technologie. I one przychodzą troszkę później do naszego kraju i dłużej zajmuje ich rozpowszechnienie, upowszechnienie się w Polsce. No taki, taki po prostu jest już nasz kraj. Nie wiem, od czego to zależy, ale taka jest specyfika naszego rynku internetowego. Może, może też mało, mało mamy takiej odwagi w Polsce do tworzenia, do przejęcia pałeczki i do powiedzenia sobie, ja, ja to mogę zrobić. Ja też tak mogę robić albo mogę robić lepiej. Większość użytkowników polskiego internetu woli chyba jednak konsumować to, co jest gotowe. Dlatego może podcasting nie rozwinął się tak dynamicznie, nie jest tak powszechny jak na zachodzie, ale z drugiej strony i sytuacja w tym roku jest już o tyle miła, że kiedy rozmawiam z kimś, kto no ma troszkę bliższy kontakt z internetem niż powiedzmy tylko założenie konta na naszej klasie, to on zwykle wie albo słyszał o tym, co to jest podcasting. On na przykład słucha Albo pyta, czy to jest coś, co można zobaczyć na YouTube To też jest pozytywne, mimo że YouTube To z podcastnikiem wiele wspólnego nie ma Wskoczę panu w słowo, bo chyba bardzo celnie oddaje to wypowiedź e, Roberta, chyba Roberta na, e, na czacie, że podcasting to twórczość bezinteresowna. Przy okazji ma pan serdeczne pozdrowienia od Moni Wienny, która pozdrawia pana na czacie pani Jacku. Wystarczy przeczytać Panie. wpis, tak? My też pozdrawiamy wszystkich czatujących. Ale to rzeczywiście, bo to wymaga sporo pracy i my zaraz z panami tu będziemy rozmawiali o tym ile wkładają czasu i ile wkładają wysiłku, żeby robić swoje podcasty. Też pewnie porozmawiamy o sprzęcie. Może teraz, żebyśmy wszyscy mieli szansę przejrzeć czat, proponuję chwilową zmianę tematu i wykorzystanie przygotowanej rozmowy, przygotowanej informacji dźwiękowej, a my zaraz wrócimy do naszego wątku i bardziej bogaci o to, co się dzieje na czacie. Tak. E, pytamy się czatujących, e, ile, odcinków nagrał pan Jacek, e, ile odcinków nagrał pan Jacek swojego podcastu e, na stronie podcasting.pl z tym, że ta strona już jest e, troszkę zmieniona, już jest inny charakter jej. E, także pytanie myślę, że będzie dość, dość trudne do, do odgadnięcia, ale myślę, że, że warto Warto poszukać i, i zdobyć e, bluzę. E, bluza jest naprawdę bardzo ładna. To jest pytanie dla czatujących. A pytanie dla telefonujących też mamy jakieś? nagrody. miała być płyta, czy któryś z panów ma już? To może za chwilę musimy pomyśleć. Dobrze. E, to w takim razie, panie Jacku, co pana zdaniem e, przyspieszyłoby rozwój polskiego podcastingu i jak się mamy do, e, do, do innych krajów? Czy jakieś porównanie pan jest w stanie zaryzykować? A porównanie powiem tak, no, podcasting narodził się, czy wybuchł może w Stanach Zjednoczonych. No to kraj większy, bogatszy, z większą tradycją e, takiej prywatnej, e, samodzielnej działalności. I może nie rzucania się, ale dużego zainteresowania nowymi technologiami i chęci korzystania z nich, eksperymentowania. E, u nas to troszkę gorzej wygląda, dlatego, że Myślę, że tak, że tradycyjne media i nie chcę tutaj żadnego kamyczka wrzucać do, do ogródka Radia Szczecin, bo, bo robicie świetną robotę propagując po podcasting, ale tradycyjne media ogólnie nie są zainteresowane promowaniem potencjalnej konkurencji. Dlatego mało się o podcastingu mówi, a jeżeli się już mówi, to w takim kontekście, że jest to robota amatorska no i jako taka może niezbyt wartościowa. Natomiast jest olbrzymi potencjał do wykorzystania podcastingów w dziennikarstwie obywatelskim. Tego brakuje chyba. I może trzeba po prostu poczekać, aż to się upowszechni, aż moci od nas będą dojdą do wniosku, że, że potrzebują tego że chcą się tym w to bawić. Ja sądzę, że to jest naprawdę doskonały sposób, doskonały sposób, doskonała metoda wypowiedzi, prawda panowie? Można się ustosunkować do swoich jakichś. Hmm, nawet spraw zawodowych, prawda? Są podcasty prześrobione przez ludzi zajmujących się określonymi sprawami. Są to takie, powiedziałbym, specjalistyczne. Są podcasty, które mówią o moim sposobie spojrzenia na świat. To wszystko zależy od osobowości. No właśnie trzeba, trzeba powiedzieć, że w polskim podcastingu przyjęło się coś, co my nazywamy y, audioblogami troszeczkę, bo troszeczkę jest dużo tych treści przemycanych takich osobie, Jak gdyby jest to taka treść, którą wysyłamy też z ładunkiem emocjonalnym, ale są też to podcasty y, tematyczne. Są to podcasty na jakiś konkretny temat, który nas interesuje, na temat spraw, które tam wydarzyły się w świecie kultury, filmu, muzyki. A pytanie do wszystkich panów, może bardziej nawet do pana Jacka, ale generalnie do wszystkich. Ilu ludzi zajmuje się przygotowywaniem podcastów w Polsce i poza granicami, tak jak panowie Filip i Przemysław? Myślę o podcastach polskojęzycznych. Jak dużo jest tych osób? Czy panowie wiedzą? Generalnie trudno, trudno podać jakąś dokładną liczbę, ponieważ podcasty rodzą się i, i szybko się rodzą i szybko umierają, po prostu ludzie zniechęcają się one nagrają 3-4 odcinki bo dużo roboty i mały efekt prawda? i żadnych pieniędzy z tego tak, nie ma tak, po prostu podcast jest mało znany na początek jest mały odzew słuchaczy, mały odzew komentujących, no i się niestety zniechęcają i, no i zabierają się za, za, za coś innego Także no, można, można przyjąć, że, że takich aktywnych podcasterów polskich jest... Myślę, że, że do, do 50 to, to, to będzie dobra liczba. Czyli mówię pan o tych, którzy rzeczywiście przygotowują podcasty, a nie tych, którzy zrobili jeden, i uważają się za e, autora podcastów. Tak, zgadza się. Ty... Pań, pani Jacku, a pana zdanie? Moim zdaniem jest ich więcej, ale wliczam w to też... Osoby przygotowujące, czy produkujące podcasty wideo. To zdaje się będzie, szybciej się przyjmie w Polsce niż podcasty audio, dlatego że no można to dodatkowo publikować na serwisach takich jak YouTube czy Vimeo. I na przykład wokół technologii, wokół McIntosha powstaje dużo podcastów i wideokastów, dużo, jak na polskie warunki. Także myślę, że aktywnych podcasterów, Audio i wideo, taką, taką grupkę, no, oceniłbym dla około 20 osób. To ja proponuję, żebyśmy zrobili teraz tak, bo kwestia podcastów, wideo, czyli podcastów, to będzie jeszcze dalsza kwestia w naszej audycji, ponieważ przez cały czas nie odzywa się pan Łukasz, to zamiast pana, przepraszam, pan Macik, to zamiast pana Maćka za chwilę przemówi reklamówka jego podcastu. My z panem Jackiem połączymy się jeszcze za chwilę, a teraz proponuję, żeby właśnie za pana Maćka przemówiła reklamówka jego podcastu. Halo? Cześć, Aloj Zgodo. Słuchaj, możesz coś do pisania? Ja, bo ja no na chwilę z tej Ameryki dzwonię. Słuchaj, pisz www.beznazwy.net wynet. Ja.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 Panie Maczku, to jakiś taki folklorystyczny podcast, ale to za chwilę będziemy go omawiać. Ja jeszcze może poproszę o pytanie dla telefonujących. Jak brzmi, Panie Filipie? Ostatnio mieliśmy przyjemność mieć 50 odcinek bardzo miłej podcasterki. Proszę podać jej imię albo, że tak powiem, pseudonim artystyczny i podać miasto, z którego nadaje. To jest pytanie dla telefonujących, a telefon do radia 91 423 0050. Powtarzam, 91 423 0050. Można dzwonić z zerem i bez zera. A na naszym zegarze powoli zbliża się godzina 23. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire!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 Pan Filip odbiera telefony od słuchaczy. Przypominam, telefon do radia 914230050. Czekamy na poprawną odpowiedź. A e, obiecaliśmy scharakteryzować podcast folklorystyczny, jak nazwałem. Może jeszcze raz przypomnijmy promo tego podcastu.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 Nie ma nazwy. Tak. E, jak mówiłem, pan Nie. Filip cały czas odbiera telefony od słuchaczy. Okay. E, panie Maćku, co to za podcast? E, podcast bez nazwy... E... Myślę, że najlepiej e, odda jego charakter słowa autorski. To jest audycja, która e, mniej więcej raz w tygodniu pojawia się w internecie. E, nie ma jednego sprecyzowanego tematu. to Audycja zawsze jest na e, jakiś inny temat, przeplatane bardzo często muzyką, którą sam dobieram, oczywiście muzyką na licencji Creative Commons, czyli taką, którą można e, publikować w internecie, nie I to jest bardzo ważna uwaga właśnie, żeby nie podpaść za x owi Na to trzeba zwracać uwagę i sądzę, że ten wątek trzeba uwypuklić. Nie można grać tak. muzyki bez wykupienia praw, chyba że to jest muzyka typu e, takiego, jak pan Maciek powiedział. Tak, podsafe. muzyka, muzyka podsave na licencji e, Creative e, Commons. Więc e, podcast nie jest folklorystyczny, aczkolwiek tematy folklorystyczne też mogą się w nim znaleźć, jeżeli tylko najdzie mnie taka e, ochota. Pan, po e... prostu lubi pan Górali. Pozdrawiamy Górali w tym momencie. Lubię, żeby... lubię Górali, lubię, lubię Ślązaków, ponieważ ja sam pochodzę z... Z Wrocławia. Pochodzę z Górnego Śląska, Aha, od 11 lat mieszkam we Wrocławiu, tam nagrywam swoją e, audycję, a promosy, reklamówki, podcastów e, muszą po prostu być e, różne, muszą być wesołe, muszą e, przykuwać uwagę. Dlatego, I być atrakcyjne. Tak, dlatego też e, taki pomysł. No, e, jak to się u Pana w ogóle zaczęło? No, bo to było co, tak w pewnym momencie usiadł Pan i stwierdził Pan, że będę robił podcasty, bo to fajna zabawa? E, Moment, w którym zdecydowałem się, że będę nagrywał, przyszedł e, bardzo spontanicznie, aczkolwiek wszystko zaczęło się troszeczkę wcześniej, bo zaczęło się gdzieś w połowie roku 2007, e, kiedy pierwszy raz w moje ręce wpadł e, iPod w którym właśnie jedna z, z, prze, z przegródek na, na pliki dźwiękowe to podcasty, zacząłem szukać interesować się, cóż to takiego jest podcast, no i trafiłem na podcasty starszych kolegów, na podcasty Filipa, na podcasty Martina Lechowicza e, pół roku słuchania i taka bardzo spontaniczna decyzja, że to jest tak naprawdę coś, co chcę robić myślę, że każdy podcaster naprawdę od... Czyli dojrzewał pan tak. przez te pół roku chociaż, do decyzji, tak? Chociaż już od najmłodszych lat e, ja się śmieję pierwsze podcasty na Kasprzaku, później na Grundigu nagrywane na kasety, e, na taśmy. No tylko nie było tej możliwości, no to pan jest żeby, pionierem, proszę pana. żeby podzielić się z szerszą publicznością. Ja mu tego Kasprzaka się, pożyczałem. Potem pojawił się internet, no i rewelacyjny sposób na to, aby można było nagrywać swoją własną amatorską audycję. Już teraz wiem, że internetową, nie radiową Czyli to jest to, co Tygrysy lubią najbardziej w pana To, przypadku. co Tygrysy lubią najbardziej Co tydzień inna audycja Tak naprawdę lubię zaskakiwać sam siebie Ja może teraz przerwę troszeczkę panu Maćkowi Ponieważ mamy poprawną odpowiedź na czacie Panie Przemku, kto wygrał tą bluzę, która leży przed nami? Bluzę wygrał Bushman a odpowiedź na pytanie to jest liczba 47. W takim razie gratuluję Bushmanowi i oczywiście proszę o wysłanie danych adresowych na adres jarekmałpamyszka.org żebyśmy wiedzieli, komu tą nagrodę wysłać. Przy okazji pozdrawiamy atomowego Łukasza, który między innymi podzielił się taką opinią, że przygotowywanie podcastów to jest radość życia. Czy pan to podziela, panie Maćko? E, tak,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 What it says. Ehm, aczkolwiek okazała się żona bardzo wyrozumiała i raz w tygodniu, cały wieczór jest zarezerwowany tak na mój podcast i, i, i wtedy tak naprawdę e, mogę cieszyć się tym, co lubię. E, to w takim razie kolejna prezentacja, ale czy mam już odpowiedź na pytanie e, dla telefonujących? Czy była już poprawna odpowiedź? E, były dwa telefony niestety, nikomu się na razie nie udało. Ja bym to, to... przypomniał pytanie. E, Ostatnio pewna dama polskiego podcastingu miała 50. odcinek. Jak ta dama, powiedzmy, ma na, może nie na imię, ale pseudonim artystyczny i z jakiego miasta w Niemczech nadaje. To jest ważne, z jakiego miasta w Niemczech. Nagrodą ma być płyta, ale może do tej płyty coś jeszcze dorzucimy, żeby bardziej uatrakcyjnić nagrodę. Ja za chwilę przejrzę nasze zasoby myszkowe, coś wymyszkuję i ta nagroda będzie jeszcze bardziej atrakcyjna. A teraz e, prezentacja kolejnego podcastu. Uh, uh, no, ja się, uh! piękne zdjęcie z odbiciem w wodzie. Wówczas zakładamy filtr połówkowy szary. I Tu się różni też palenie szyszy od palenia fajki zwykłej czy papierosów. Nagrywam swój podcast. Wam nowy. Narodzić się, umrzeć, odrodzić się znowu i rozwijać się bez przerwy i wchodzimy w wojenne klimaty. Podcast Próba Mikrofonu zaprasza Robert Kessling. Wejdź na www.probamikrofonu.com W warstwie dźwiękowej naprawdę bardzo Ciekawie przygotowane promo, chociaż może z radiowego punktu widzenia troszeczkę za długie, ale pan Łukasz chciał skomentować, bo to jest podcast kolegi, tak? Tak, tak tutaj Brytanii. Właśnie, właśnie tutaj jest taka sytuacja, że wszyscy się znają. Tutaj widzę tych panów z Wielkiej Brytanii, tam trzech jest. Serdecznie ich pozdrawiam. Zresztą polskich podcasterów, tych takich, tutaj nasz w kraju również. To chyba mamy też pół świata tak, na dobrą No sprawę ja tutaj. Na tak czacie. Próbuję kątem oka wyłapywać, kto tam jest, tylko tutaj Filip mnie zostawił sukcesywnie i. I właśnie widzę, że, że są mi ludzie z Lubskiego, są ludzie ze Stargardu. Tak, nowy podcast z Czech. Pozdrawiamy w takim razie Czechy, serdecznie pozdrawiamy, więc tak, Wielką Brytanię, Irlandię, Czechy, Niemcy, bo widzę też że przedstawiciela Niemiec. O, już nie będę dalej wymieniał, bo tak. musieliśmy jeszcze powiedzieć słówko na temat pana kolegi, którego bardzo, właśnie podcast... Bardzo dużo tych podcasterów jest. I co ciekawe, właśnie pojawiają się podcasterzy którzy wcześniej byli słuchaczami. Zazwyczaj to jest taki efekt domina. Ktoś najpierw trafia na podcasty i później właśnie staje się słuchaczem. Tutaj mamy takie nowe podcasty, tak jak, jak właśnie Maciek wspomniał, podcast z Czech, którego jeszcze nie słyszałem, ale, ale właśnie pojawił się gdzieś w trakcie, yy, kiedy się przemieszczałem tutaj. No pan wspomniał, że to promo nie jest takie typowo radiowe reklamy. Radiowe są troszkę krótsze. No i właśnie tu jest ta sytuacja, że w podcaście mamy ten komfort, o którym właśnie Robert wcześniej wspominał, że podcasty dają nam wolność słowa i tak samo my decydujemy, jak długie te podcasty będą, jak długie mogą być. No i właśnie tu jest taka sytuacja, że Robert sobie może pozwolić na, takie, na taką minutową wstawkę, no i może ją puszczać w swoim podcaście. Nikt mu nie zabroni tego. Telefon dzwoni, 91 423 0050. Za chwilę będziemy e, odbierać, ale teraz najwyższa pora, żeby przedstawić pana Łukasza i jego podcast. Obywatelu i obywatelkom, w obliczu globalnego zagrożenia pozostaje nam tylko jedno. Słuchajcie polskich podcastów. Zapraszam Podcast o Ręka Papa Cafe To dzieło Pana Łukasza, tak? No tak, taki reklama zachęcająca do słuchania wszystkich polskich podcastów, a jednocześnie jakoś tam pośrednio reklamujący mój podcast który podobnie jak podcast Macieja z podcastem autorskim i jest właśnie o wszystkim i o niczym bo są to podcasty tematyczne w którym na przykład poruszam tematy związane na przykład z moimi ulubionymi filmami no a są też to takie podcasty całkowicie autorskie, w których mówię gdzieś o jakichś tam swoich spostrzeżeniach są podcasty drogi, bo i takie się zdarzyły były bardzo różne podcasty my z Maciejem mieliśmy okazję na przykład w czerwcu brać udział w ślubie podcastera I którego podcast? nigdy wcześniej nie znaliśmy i Aha. zostaliśmy zaproszeni na takie wesele i zrobiliśmy podcast drogi na to wesele i jak gdyby z tego wesela. To ja od razu zdradzę słuchaczom, e, przy okazji jeszcze raz pozdrawiam tych wszystkich, którzy czatują z całego świata i zapowiadam, że za chwilę będzie kolejne pytanie dla czatujących, a telefon na razie dzwoni, bo jesteśmy na antenie i nie bardzo możemy odbierać, żeby się nam nie sprzęgło, ale za chwilkę e, będziemy odbierać. E, przede mną stoi takie dosyć dziwne urządzenie z tak zwaną naciągniętą gąką, czyli z, takim, e, z taką Gąbką na górze, bo panowie zdradzili, że w czasie drogi nagrywali po prostu i nagrywają tu w studiu i będą nagrywali jeszcze, jak będą wracać i zrobią z tego jeden wielki podcast. Nie wiem, ilu godzinny, ale pewnie długi. Prawda, panie Filipie? Staramy się. Znaczy, ja powiem o moim podcaście, staram się być bardzo yy, dokładny i... Nie zanudzać, nie zanudzać. I nie przeciągać. Nie, prze tak? nie przeciągać. Kiedyś podcasty moje trwały nawet półtorej godziny, ale ludzie tego nie zmęczą. Takiego kolokwializmu użyję. Staram się, żeby były podcasty 30 minut, 40 minut, nie dłuższy. No bo wiadomo, to jest taki jakby czas dojazdu naj, najczęściej do pracy, na przykład. Ja sposób. wiem, że myszki słuchają właśnie jadąc do pracy, mhm. jadąc tramwajem, jadąc samochodem. Pan jest najstarszy z tego grona osób, które są tutaj w radiu dzisiaj, tak? Najstarszy z doświadczeniem. Starzym, doświadczeniem. Tak, tak. A pan Łukasz jest najmłodszy hmm. zdaje się, tak? No tak. Panie Łukaszu, zanim pan Filip powie o swoim podcaście, proszę mi powiedzieć, skąd to się u pana wzięło? To też była taka chwila, że pan dojrzał i wtedy jakby no pan dojrzał, to coś. zaczął pan Robić? Dokładnie coś takiego. Ja najpierw spotkałem się z Shortcastami, czyli takim radiem internetowym, które było nadawane w czasie rzeczywistym. No i stwierdziłem kiedyś, że fajnie byłoby pobawić się w coś takiego we własnym gronie, czyli dać adres znajomym i na przykład raz dziennie y, pół godziny audycji takiej prowadzić. To jednak nie wypaliło ze względów technicznych. To wszystko kosztuje, y, wiadomo, że trzeba wykupić jakąś tam transmisję danych. Więc zrezygnowałem z tego I raz jeden postanowiłem jeszcze wrócić do tego tematu Zacząłem szperać i znalazłem właśnie podcast No jak znalazłem tematykę podcastu Znalazłem podcasty, zacząłem właśnie słuchać Podobnie jak, jak Maciej tu wcześniej wspominał No i, i też tak dojrzewała we mnie ta decyzja Ale bardzo szybko Ja chciałem robić podcast od razu Ale brakowało takiego pomysłu na siebie Jak zacząć już teraz więc posłuchałem kilku podcastów, miałem już te, te, te swoje ulubione podcasty. Zaczynałem słuchanie też właśnie od Macieja, od Przemka, od, od Filipa. Czyli można powiedzieć, Nigdy, że to pana nauczyciele, yy, tacy duchowi. Można powiedzieć, że, że też jakąś tam drogę, drogę mi wskazali, jak to może wyglądać. No i wiadomo, że nawet jeżeli chciałem mieć jakiś swój indywidualny charakter tej audycji, to korzystałem z jakichś wzorców, z szablonów, które oni wykorzystywali w swoich audycjach. No i tak się zaczęło. Pewnego dnia stwierdziłem, że mm, nie ma na co czekać. Że dojrzałem Trzeba już, Trzeba wyciągnąć ten mikrofon. Zaowocować. Tak, tak, dokładnie. Wyciągnąłem najprostszy mikrofon, który wykorzystywałem do rozmów y, poprzez Skype'a. Ściągnąłem jakiś darmowy program do montażu. No i zacząłem nagrywać. Pierwszy podcast jakiś tam bardzo krótki, naszpikowany właśnie muzyką Podsafe y, i moim komentarzem do, do, do jakiejś tam jesiennej rzeczywistości, bo był to dokładnie listopad zeszłego roku. No i tak się zaczęło. Czyli u pana no jest trwa... pierwsza świeczka na urodzinowym torciem. No nie, nie torcie, długo tak, tak. niedługo będzie właśnie pierwsza świeczka na, na urodzinowym torcie i No i myślę, że że chciałbym nagrywać dalej, zobaczymy jak to będzie wyglądało, bo, bo bywa różnie. Odezwał się najmłodszy stażem z moich gości w studiu, pan Łukasz Mocek, a teraz zanim przemówi najstarszy starzeń. to może najpierw niech przemówi reklamówka jego podcastu o bardzo tajemniczej nazwie, zaraz to wyjaśnijmy. Nie dla sokołów, nie dla mew, nie dla wróbli, nie dla wron, nie dla Dawid Filipczyński, podcast Tylko dla Orłów. Tylko dla Orłów, tak i pan Filip. Nie tylko dla Orłów, to jest, jest taki no, prze, po, pr, promo, można powiedzieć, przekąsem zrobione tak w drugą stronę, że podcast się nazywa nie tylko dla Orłów, a tutaj tak taki, jakby to powiedzieć, coś na próbę żeby, żeby, żeby. Czyli te kury, te takie niebarzanko kury to też mogą spróbować, tak? A mogą spróbować, mogą spróbować. Skąd pomysł, panie Higbie? E, pomysł na podcast, to może zaraz, ale powiem o tytule mojego podcastu. Wszystko wzięło się właśnie z radia, czyli dawno, dawno temu w trójce była taka audycja nie tylko dla orów, man, wasowski i reszta. Ja byłem, jak do teraz jestem fanem tej audycji i po prostu przyszła myśl, em, jak już postanowiłem, że będę miał podcast, przyszła myśl, jak ją nazwać i chyba nie było za długiego procesu myślowego, żeby się zastanawiać nad inną nazwą. Po prostu podcast nie tylko dla orów. A zaczynałem tak jak Macie, a raczej Maciej zaczynał tak jak ja, czyli pewnego dnia gdzieś yy, na iTunesie, w iTunesie w programie znalazłem zakładkę podcast i byłem ciekawy, co to jest. Zatliknąłem, wpisałem w pole do wyszukiwania y, Polish, Polska, coś w tym stylu i wyszedł mi Wynik Łukasz y, Witkowski, Jacek Artymiak, właśnie wasz podcast, um, Martin Lechowicz i chyba to były pierwsze cztery podcasty, które, które słuchałem i słyszałem. I potem to się tak zaczęło w sierpniu i potem późnym wrześniem, październik postanowiłem, że trzeba coś z tym zrobić, trzeba zrobić coś swojego um, i tak to się zaczęło po prostu. I trwa. I trwa. I teraz już w Irlandii. Tak, od zawsze było w Irlandii, od zawsze było na emigracji. Jakby ta emigracja, która zabiera Polskę, dom, mój Poznań, dała mm, coś innego. Dała, dała właśnie podcast, dała to, co się z podcastem wiąże, chyba najlepszego, czyli to, co Łukasz powiedział, przyjaźnie i kontakty, a dała też y, ta emigracja poprzez podcast to, co może podcastera chyba cies cieszyć najbardziej, czyli... Y, to też Łukasz wspominał, że w pewnym momencie ktoś słucha, ktoś pisze Filip, fajny podcast, fajnie mówisz ciekawie mówisz, interesująco i w pewnym momencie człowiek chce się z tobą spotkać i po pewnym czasie robi też podcast takim przypadkiem jest właśnie Przemek który siedzi po pana prawej stronie napisał kiedyś do mnie, Filip, robisz fajną robotę jeżdżę samochodem sobie po świecie, słucham co robisz i w pewnym momencie postanowiliśmy się spotkać Przemek wziął po jakimś czasie mikrofon i to jest chyba najlepsze, co można spotkać nas, podcasterów, oprócz tego, że możemy robić taką audycję właśnie jak dzisiaj, tutaj. Spotkać się, przejechać pół świata, nagrać, ale właśnie zrobić coś takiego, jak zrobił Przemek. Ale to jest bardzo piękne, co pan powiedział. Będąc daleko od Polski, przygotowuje pan podcasty po polsku, mając pewnego rodzaju też i dystans do wielu rzeczy, a jednocześnie w ten sposób, jak gdyby się spełniając, może miałem zawsze jakieś ciągoty radiowe. Pamiętam, e, kiedyś dawno, dawno temu byłem troszkę młodszy, pracowałem wolunt, jako wolontariat, można tak to powiedzieć, e, w pewnej rozgłośni komercyjnej w Poznaniu i zawsze mnie ciągnęło do radia. I w pewnym momencie podcast mi umożliwił bycie radiowcem, robienie własnych audycji. E, na początku było to nieskładne, niespójne, ale z czasem może tak bez... bez w skromności powiem, że dochodzę w pewnym momencie do perfekcji, bo chłopaki na mnie wołają Monter, Monter Christo, a ja jestem takim podcasterem, który po pierwsze jest z Poznania, co znaczy, że lubi dokładność, perfekcyjność i żeby wszystko było takie akuratne. I, I lubię właśnie bawić się dźwiękiem, lubię montować, lubię, żeby wszystko grało, tak po prostu. Są podcasty takie Wycyzelowane, takie bardzo, bardzo dokładne, wszystkie jest przemyślane, ale są też takie, jak Łukasz mówił. Po prostu człowiek siada przed mikrofonem, przed gąbką i mówi, co mu leży na wątrobie. To są dwa takie, jakże do wyboru i do koloru. Tak, jestem taka. Jest ogromne spektrum w moim podcaście i tematów, i miejsc, skąd nadaję, bo to nie jest studio, to ja jeżę po całym świecie, powiedzmy. I, i gdzie mogę, tak jak na, na czacie przed chwilą chłopacy pisali, że ja gąbkę mam pod rękawem i po prostu nagrywam wszystko, co się to dzie dzieje. to pan jest niebezpieczny człowiek z panem <śmiech> Strachroza? Tak tak, tak, tak, tak, tak. tak, tutaj Arek właśnie, pozdrawiam chłopaków e, z retroradia, właśnie pisali na, na czacie, że jestem niebezpieczna istota, bo nie wiadomo, kiedy nagrywam. Filip, pochwal się, jak długo montowałeś swój e, najbardziej dopieszczony podcast. Była to pierwsza rocznica jakby mojego mojej bytności w internecie, czyli podcast 50 e, Taki podcast troszeczkę polityczny, ale zajęło to lab, raptem trzy tygodnie. Proszę Państwa, chylę czoło, albowiem dobrze zmontowany materiał radiowy, tak teraz... Powinien. Broni się sam. Broni się sam i naprawdę to jest sztuka, dobrze zmontować. I teraz w tym momencie powinienem oddać głos Panu Przemkowi, który grzecznie czeka, a to przyznam się tutaj, proszę Państwa, Pan Przemek był po trosze sprawcą naszego dzisiejszego spotkania, bo my się tak namawiamy, Panie Przemku, od kwietnia, ile dobrze pamiętam, tego roku i dopiero, dopiero się dzisiaj udało skorelować wszystkich Panów, Tak. Tak, zgadza się. Tak jak już wspominałem, to nasze nagrywanie jest, jest traktowane jako hobby, no i nie zawsze się udaje spotkać razem... Zebrać do kupy, jak tak, to się mówi. Tak? w jednym miejscu, w jednym czasie... I w czasie jednej audycji. Tak, tak. To ja proponuję, że za chwilę pan Przemek będzie mógł powiedzieć o swojej działalności. Ja teraz muszę zmienić na chwilkę temat, ponieważ telefon się już rozgrzał do czerwoności. E, mamy kolejną zagadkę dla czatujących. Czy możemy już podać pytanie dla czatujących? Tak, możemy. Tak, to podajemy. E, chcielibyśmy zapytać czatujących. E... E, aby wymienili nazwiska osób, który, którzy, które e, tworzą tak zwaną Radę Siedmiu Sędziwych, e, RSS, Rada Siedmiu Sędziwych, czyli siedmiu podcasterów, którzy nieprzerwanie od początku, e, od 2005 roku nadają swoje podcasty. Najstarsi polscy podcasterzy. To jest pytanie dla czatujących, czyli chodzi o osoby z takimi bardzo, bardzo długimi, białymi brodami, bo to już tyle lat. A nagrodą będzie bezpieczny komputer w domu od wydawnictwa Helion i czekamy na poprawną odpowiedź, a teraz zmieniamy temat i odbieramy nareszcie e, telefony od naszych słuchaczy. Akurat pech przestali dzwonić, ale sądzę, że za, tak, sądzę, że za chwilę się rozkręcą. 91.423.0050. <smart> I'm <noise> W studiu pan Łukasz Mocyk, pan Filip Dawidziński, pan Maciej Skwara i pan Przemysław Szczepaniuk, a cały czas nam towarzyszy na czacie pan Jacek Artymiak i pewnie za chwilę się jeszcze z nim połączymy, ale obiecałem teraz oddać głos panu Przemkowi, bo to właśnie dzięki jego operatywności jesteśmy dzisiaj tutaj razem w studiu, możemy rozmawiać o podcastingu. Przy okazji, jeżeli państwo ma jakieś pytania, to proszę na czacie pytać, jak zacząć działalność podcasterską i jeszcze nie mamy poprawnej odpowiedzi na pytanie dla telefonujących, które okazało się naprawdę dosyć trudne. To w takim razie do tej płyty dokładam ekstra koszulkę, żeby podnieść atrakcyjność tej nagrody i prawdopodobnie jeszcze będę musiał dołożyć coś, żeby słuchacze zadzwonili. 91 423 0050 A pan, może powtórzy panie Filipie? pytanie brzmiało 50 odcinek miała pierwsza dama polskiego podcastingu bardzo niedawno i pytamy właśnie o NIK, pod którym u, owa dama występuje i z jakiego miasta w Niemczech nadaje. I nie jest to Düsseldorf. Już ktoś odpowiadał, ale to nie jest Düsseldorf. Blisko, blisko, ale to nie jest Blisko, to. czyli ciepłe, ciepło, ciepło tak. ale nie gorąco. Panie Przemku. Ten telefon od razu zawrzał. Tak, tak, zaraz no. będzie problem, bo teraz jeszcze chwilkę porozmawiamy. Panie Przemku moja przygoda z podcastem tak jak Filip wspomniał tutaj korzystając z okazji chciałem pogratulować Filipowi, który jutro dokładnie 13 października obchodzi czwartą rocznicę swojego podcastu to dokładnie 4 lata, 4 lata podcastowania i tutaj chylę czoła właśnie Filipowi, bo moje podcastowanie tak jak Filip, Filip wspomniał, zaczęło się dzięki niemu. Ja jako swojego czasu kierowca ciężarówki no, chciałem, chciałem sobie jakoś urozmaicić moją pracę i, i kupiłem sobie MP3. Na początku słuchałem troszkę muzyki, ale muzyka to nie było to, zacząłem, zacząłem szukać czegoś więcej. Jakieś audiobooki po, po drodze się pojawiły i tak doszedłem do podcastu właśnie Trącić Myszką. To był pierwszy podcast, jaki usłyszałem i jaki pobrałem z sieci. Muszę przyznać, że, że pobrałem wszystkie odcinki, które znalazłem na serwerze radia i wszystkie po kolei słuchałem. No i, i skończyło się niestety trącić myszką, zacząłem szukać dalej i tak trafiłem na podcast Filipa, a że zaczął, z, e, Filip nadawał właśnie z Dublina, gdzie, gdzie ja mieszkam, tak, tak zaczęła się nasza, nasza znajomość. Na początku słuchałem jego, gdzieś tam się po drodze udzielałem w jego podcaście, aż zdecydowałem, dojrzałem do tego, żeby nagrać własny podcast, a że e, piszę bloga właśnie o tej mojej e, emigracji e, pod adresem maidenisland.pl. to stąd powstała nazwa mojego podcastu i tam właśnie można znaleźć mój podcast. E, o, czym, o czym mój podcast? E, też różne... różne hmm, co w duszy zagrać? Tak, tak. Staram się, żeby, żeby ten podcast nie był, nie był zbyt nudny, przez co nie, nie, uda, nie udaje mi się nagrywać dość często, ale myślę, że słuchacze mi to wybaczą. Staram się nagrywać... Hmm, o, o, o różnych ciekawych miejscach, w których się m, w, znajduję, do których Czyli to też podróżuję. taki mobilny powiedziałbym, tak? Gdzieś pan jest, coś pan ciekawego zobaczy, coś zwróci pana uwagę i do tego się pan ustosunkowuje. Tak, opisuję miejsca, w których jestem, miejsca, do których podróżuję. Staram się po prostu odkrywać to razem z, z podcastem, razem ze słuchaczami te, te właśnie miejsca, które, które odwiedzą. Proszę Państwa, znowu dzwonił telefon przez cały czas. O, znowu dzwoni, więc ja sugeruję, że tak, no musimy zrobić yy, przerwę, żeby przejrzeć czat, bo chyba już jest poprawna odpowiedź, czy nie to ma? Do rady poprawy... 70 tak. Tak? Jest? To może od razu wymieniamy, tak? To jest yy, kto wygrał? To jest yy, Arek z Retroradia, tak, poznajomości. znajomości. Radia... Siedmiu sędziwych, czyli moja skromna osoba się do niej zalicza. Później jest Martin Lechowicz, e, Borys Kozielski, e, Łukasz Witkowski. E, później dwóch podcasterów Okrza i Cortez. Oraz Hugo Kosiński. Hugo Kosiński, który nagrywa z Martinem Lechowiczem. E, czyli w takim razie nagrodą jest e, książka, tak jak mówiłem. Bardzo proszę o wysłanie wszystkich danych adresowych e, przez e, czatującego o Jaki to był nick? To jest Arek RR, czyli pozdrawiam e, podcastera z Anglii. W magazynie komputerowym Trącić Myszką rozmawiamy o e, podcastach. Jak się okazuje uderz w stół, a nożyce się odezwą i odezwały się. A tymi nożycami jest podcaster z Czech. Witam serdecznie. Halo? Witam, witam, witam serdecznie. E, witam serdecznie. A z Czecha to dokładnie skąd? Z, z... Jest to krajowo kraj na chod. Aha. Autor jakiego podcastu? Podcast 420. A o czym jest ten podcast? No podcast, tak jak sama nazwa wskazuje, 420, prefiks do Czeskiej Republiki, mówi o życiu, tradycji i ogólnie o Czechach. Aha, czyli to bardzo taki powiedziałbym wręcz podcast trochę nawet nakierowany na tych, którzy chcieliby odwiedzić Czechy. dowiedzieć się czegoś, poznać kulturę, jednocześnie może na wakacje. Także w podcaście przed wieloma błędami językowymi, które mogą wystąpić podczas komunikacji z szechami. Jest wiele słów, pułapek i właśnie między innymi o tym jest mój podcast. Aha, czyli w takim razie gratuluję, gratuluję pomysłu, bo to trochę taki inny podcast niż te, o których rozmawialiśmy do tej pory. A jak młody albo jak stary jest ten podcast? Oj, podcast... W zamyśle ma już ponad rok, a ogólnie mu dopiero pierwszy odcinek teraz wyszedł, nie licząc odcinku zerowego, a zamierzam nadawać dalej. W takim razie trzymamy kciuki, trzymamy kciuki, żeby to był powiedzmy setny, żebyśmy mogli przy okazji, jak już myszka się nam trochę zestarzeje, porozmawiać na temat podcastingu, ale tutaj na czacie Robert zwrócił uwagę, Robert, tak panie Filipie, zwrócił tak. uwagę, żeby podać stronę, prawda? Tak, dość istotna strona. To może tak. powiedzmy, jaka to jest strona? Bo Przemek jest techniczny. E, jest to strona 420.mypodcast.com Okej, okay, a podcasty są na jakiej stronie? Na tak, tej, której w możemy sposób. znaleźć wszystkie? A katalog. Jest w tym momencie dodany na podcast.pl, bodajże czekam na dodanie do katalogu polskich podcastów. E, w takim razie, ja bardzo dziękuję naszemu podcasterowi Szczech i does, does e, does does do no. Tak, żegnamy się. Jednocześnie wiem, że zanim weszliśmy na antenę, to e, no f, f, f, podcaster z Czech miał życzenia dla wszystkich podcasterów na całym świecie. Jak one brzmią? No, przede wszystkim życzę jak najbardziej pojemnych akumulatorków w Waszych urządzeniach nagrywających. W takim razie dziękujemy, pozdrawiamy Czechy i pozdrawiamy wszystkich tych, którzy dzwonią do nas spoza Polski, a my znowu zmieniamy temat. Firma Symantec poinformowała o wykryciu kodu źródłowego do konia trojańskiego o nazwie Trojan Pesky Spy. Zagrożenie to rejestruje rozmowy VoIP prowadzone w programie Skype, a następnie je w formacie MP3 na dedykowany serwer, skąd cyberprzestępcy mogą odsłuchać nagranie. Wykorzystanie formatu MP3 umożliwia zmniejszenie rozmiaru pliku audio i jego szybsze przesłanie przez internet bez wzbudzania czujności użytkowników. W tej chwili koń trojański Trojan Peski Spy nie posiada mechanizmu samoczynnego rozprzestrzeniania się w sieci. Oznacza to, że użytkownicy muszą samodzielnie uruchomić złośliwy kod w celu jego aktywacji. Cyberprzestępcy najprawdopodobniej spróbują zwabić użytkowników do instalacji programu szpiegowskiego. Ze względu na swój charakter i sposób dystrybucji firma Symantec nie przewiduje, aby to zagrożenie było szczególnie niebezpieczne dla internautów. Łatwiej wyobrazić sobie wykorzystywanie tego rodzaju programu szpiegowskiego przeciwko użytkownikom biznesowym. W przeciwieństwie do zwykłych konwersacji internetowych informacje przekazywane przez przedsiębiorców posiadają po prostu większą wymierną wartość finansową twierdzi Maciej Iwanicki, ekspert firmy Symantec Polska. Ja przypominam, że na czacie cały czas czatuje pan Jacek Altymiak, nestor polskiego podcastingu a no, my teraz będziemy mieli parę rad dla tych, którzy zaczynają i sugestii, co należy zrobić i czego nie należy robić, jak zaczyna się przygotowywać podcasty. Ale mamy przedtem jeszcze pytanie dla tych, którzy czatują, tak? Jak ono brzmi? Tak, Panie Maciu? Ja, mamy nadzieję, że w końcu udało nam się jakieś trudne pytanie dla czatujących wymyśleć. Chcielibyśmy zapytać, jak, jaki tytuł nosił pewien podcast, który jakiś czas temu nagrywał z Warszawy pewien Włoch. Dodamy, że, że był to jeden z pierwszych podcastów polskich w sieci. Nagrodą będzie książka również wydawnictwa Helion. Ja proponuję książkę Komputer PC dla osoby, która odpowie poprawnie. A nie odpowiedzieliśmy jeszcze na to pytanie telefoniczne, bo zadzwonił... Postaw... Ja napisałem na czacie. Tak, tak, ale, ale możemy, możemy powiedzieć. Pytanie dotyczyło Gosi Samosi i Gosia nadaje z Mulheim nad rzeką Rurą w Niemczech. I odpowiedzią prawidłową zaskoczył nas właśnie 420. Czyli najmłodszy. Tak. tak. Zacznijmy. Tak. Pozdrawiamy Samosie. Gosie Samosie? Tak, to jest jedna, może nie jedna, już jedyna, ale najpierw można tak powiedzieć, najprzestenniejsza i najmilsza pols polska podcasterka. Drugą podcasterką jest y, Topielica. To tak. jest ul ulubi ulubienica Łukasza. Taka... <grym> Dziewczyny, odezwijcie się. Dziewczyny, odezwijcie się. Odezwijcie się do nas telefonicznie odezwijcie się również w sieci. Ale proszę panów, teraz tak, rady. Co należy robić, czego nie należy robić, bo to bardzo ważny element y, tego, jak się zaczyna. Na samym początku każdy, kto nagrywa, nawet ja teraz już wiadomo, taki nesta, bo, bo, bo Jacek, Jacek już już jest gdzieś tam, robaki go jedzą. Skromny, skromny. No, skromny jestem i te sprawy. Na samym początku każdy ma problem... Rzeczywiście. Tak, tak, tak, tak. Mówią też, że jestem, no, jak to się mówi, przystojny. O, o. W szczególnie. Tak, ale, ale do rzeczy. Ale może do rzeczy, bo to tak będziemy... Na samym początku każdy albo większość z nas ma problem ze swoim głosem. Bo on jest okropny, bo on jest nie taki, jak chcemy, bo on jest... No nie pasuje nam. Ale to nasz, bardzo nasz głos. zdrowy objaw. Ja nie znam radiowca, który uwielbia swój własny głos, bo to byłoby wręcz chore. W radiu takim publicznym, takim profesjonalnym jak wasze są paszporty głosowe, coś takiego. U nas karty, tego nie ma. są Karty, e, ka karty głosowe. E, u nas tego nie ma. Każdy musi sobie radzić z tym na swój własny sposób, ale... Tak jak Przemek mówił wcześniej, są podcasty, podcasterzy, którzy nadają jeden, drugi, trzeci odcinek i stwierdzają, nie, to, to, to mi się nie podoba, mój głos jest obrzydliwy. nie bardzo, nie bardzo obrzydliwy, okropny. Trzeba się oswoić, tak? Trzeba oswoić się z własnym głosem, nauczyć się nim operować. Tak, po pierwsze trzeba nauczyć się e, tym głosem operować, po drugie przyzwyczaić się do niego, a po trzecie... Rada mm, dla podcasterów mieć coś do powiedzenia. Nie zawsze to musi być temat y, interesujący wszystkich, ale zawsze się znajdzie ktoś, kto, kto ten temat gdzieś tam podchwyci, kogoś zainteresuje. Nie musimy interesować całego świata. Ważne, że ktoś nas posłucha, napisze komentarz i, i tak to się zacznie, że, że po prostu... Mm, nasz kramik podcastowy się zacznie kręcić i podcaster, który jest nowy, świeżak powiedzmy, ma jeden, dwa, czy cztery dziesięć odcinków, bo warto dodać, że prawdziwym podcasterem w naszym skromnym podcasterskim polskim gronie zaliczamy człowieka, który ma tych podcastów dziesięć, czyli od tego momentu jest prawdziwym polskim podcasterem. A takich podcastów jeszcze tylko dodam szybciutko, które miało które miały mniej niż 10 odcinków, było, było bardzo wiele i wiele odcinków niestety, wiele podcastów się na czwartym, piątym, szóstym wypaliło po prostu. Ja bardzo się cieszę, że pan powiedział ważną rzecz, żeby miał coś do powiedzenia, bo to jest bardzo istotne, ale żeby to było naprawdę coś do powiedzenia, jakieś własne przemyślenia, opinie, ale żeby to było coś, co może innym... Yy wskazać drogę, hmm. zmusić do refleksji albo ewentualnie o czymś hmm. opowiedzieć, żeby to nie było takie słodkie opowiadanie na przykład o sobie albo o tym, jakie coś jest wspaniałe, żeby to po prostu coś pokazywało. W każdym z podcasterów yy, drzemie jakaś nuta ekshibicjonizmu, tak bym powiedział. Łukasz tutaj, siedzący po mojej lewej, ma ton liryczny. Maciej, mam wrażenie, ma w swoich podcastach ton Taki mocny, sarkastyczny, takie podejście do świata, stojąco, mocno stojący na, na nogach. Przemek jest podcasterem technicznym, raczej woli podejść do świata tak troszeczkę z racji, może, wyko może nie wykonywanego zawodu, ale z wykształcenia. Interesują go rzeczy techniczne, ale też na przykład jeździ po świecie, zwiedza, chodzi z mikrofonem i zapisuje rzeczywistość i potem ją nam w jakiś sposób przedstawia. Więc każdy podcaster na swój sposób próbuje się może nawet tak ukrycie autoreklamować, ale też poprzez podcast pokazuje nam swój własny świat, który chce nam, nie wiem, przedstawić, pokazać, zachęcić do niego. Tutaj e, ważną rzeczą dla początkujących. Jeżeli już nagramy ten nasz podcast, ten nasz pierwszy odcinek, już mamy jakąś tam wiedzę techniczną, już mamy stronę, na pewno przyda się stworzona przez nasz strona, a dokładnie przez Roberta z podcastu Próba Mikrofonu, a mianowicie jest to katalog podcastów. Ten katalog możemy znaleźć na stronie katalogpodcastów.pl i tam możemy się skontaktować z autorami, czyli dokładnie z nami i my z przyjemnością dodamy taki nowy podcast do, do naszej strony, do naszego katalogu no i w ten sposób można, można zaistnieć, zaistnieć właśnie z tym naszym nowym podcastem i się jakoś rozreklamować chociaż w taki sposób. Dwa warunki, tak? Czyli musi być to podcast e, amatorski e, oraz musi posiadać aktywny kanał RSS, ponieważ na tej technologii katalog podcastów jest oparty. katalogpodcastów.pl działają adresy i przez C, i przez K. Ja bym chciał jeszcze dodać, Gosia Samosia wcześniej wspomniana, w którymś ze swoich pierwszych podcastów y, czwarty, piąty, szósty Znalazła gdzieś w sieci coś takiego, co się nazywało e, siedmioma radami dla, dla, podkast, dla podcasterów. Nie pamiętam nic, niestety wszystkich rad, ale jedna z pierwszych e, rad była taka, żeby być regularnym. Druga, żeby być prawdziwym. Trzecia, żeby się właśnie e, nie skupiać na swoim głosie, tylko po prostu mówić, nie przejmować się, e, że ten głos jest taki po prostu czasem dla nas, dla naszego ucha y, niesympatyczny. W każdym razie regularność to według mnie jest, y, jeśli już ktoś osiągnie pewną stabilizację, powiedzmy, i chce nagrywać, to właśnie regularność jest bardzo ważną cechą. I to przywiązuje po prostu słuchaczy. I oni wracają. Jeżeli ja miałbym jeszcze jakieś rady przekazać dla tych osób, które chciałyby zacząć nagrywać swój własny podcast, myślę, że coś bardzo ważnego. E, nie szalejcie na początku na punkcie sprzętu. Pamiętajcie, że nie macie tworzyć profesjonalnej audycji radiowej. To ja wskoczę radiowej. panu w słowo, panie maczku. O sprzęcie powiemy dosłownie za chwilkę, bo chyba jest poprawna odpowiedź na pytanie konkursowe, W takim tak? razie, w takim razie z, czy nie, czy z, ja się mylę, z, bo zobaczymy. to sprawdzimy w takim razie, czy jest poprawna odpowiedź na pytanie i nie. o sprzęcie powiemy za chwilę, a teraz zmienimy temat www.myszka.org Powiedz innym Trącić myszką Poniedziałek, Polskie Radio Szczecin za chwilę padnie pytanie dla telefonujących. Przypominam, telefon 91 423 0050. E, to telefon do Polskiego Radia Szczecin. Na czacie trwa intensywna dyskusja i wymiana poglądów dotycząca e, pytania, które zostało zadane ze studia i chyba nie ma do końca poprawnej odpowiedzi. Tak, czatujący wymieniają, próbują wymienić nazwisko prowadzącego ten podcast, ale nie mamy jeszcze nazwy, a pytamy o nazwę. Podcastu. Czyli czekamy na nazwę tego podcastu. Pan Filip myśli intensywnie nad pytaniem dla telefonujących. Już jest? Tak, w sumie, a w sumie mam pytanie dla telefon... telefonujących. Troszkę się dzisiaj plączę. Proszę powiedzieć, takie osobiste. Ile wpisów, jeśli zasubskrybujemy podcast nie tylko dla orów, znajduje się w tym programie? Ile wpisów, nie podcastów, ogólnie wszystkich jakby... Hmm, Przemek, jakby to powiedzieć... Ile wpisów w kanale RSS znajdziemy, gdy zasubskrybujemy od nowa kanał RSS podcastu Nie Tylko Dla Rów? 914230050 Czekamy na odpowiedzi. Za chwilę będziemy odbierali e, telefony. Będzie szansa się wreszcie dodzwonić. E, kilka słów dotyczących spraw technicznych. Nie szaleć ze sprzętem i nie kupować najdroższych rzeczy na początek. Absolutnie tak? nie szaleć ze sprzętem. Jest to na początku w ogóle niepotrzebne. Najważniejsze jest to, aby zacząć Trzeba mieć również świadomość, że nie będziemy tworzyć profesjonalnego radia. E, aby sprawdzić, czy podcasting jest czymś, co sprawia nam przyjemność i czy będziemy się w tym czuć e, swobodnie i dobrze, wystarczy tak naprawdę naj, najprostszy e, mikrofon, który możemy kupić w każdym e, supermarkecie czy hipermarkecie. Tak naprawdę nawet ten mikrofon nie jest nam potrzebny, ponieważ wbudowany mikrofon w laptopie, e, czy po prostu słuchawki do Walkmana. Świetnie na początku się do tego nadają. Przecież w końcu nawet Filip swój pierwszy podcast nagrywał bez użycia e, mikrofonu. Oprogramowanie. Wysza się nie wiem, nie buntuję, panie Maćku, jak ja słyszę to i po prostu wątroba mnie zaczyna boleć. Oprogramowanie. Bo jaki jest sygnał wejściowy? Jakość sygnału wejściowego, czyli jakość mikrofonu, o tym świadczy jakość całego nagrania. Ja powiem tak, można mieć byle jaki komputer, byle jaki magnetofon, ale mikrofon musi być dobry. Przecież Będą ale po co inwestować w jakiś drogi e, mikrofon, być może kardionalny taki jak tutaj widzimy jeżeli no nie, komputery, tytoku, na których zł, się, na których komputerach nagrywa się na przykład nie mają karty dźwiękowej mają tylko wbudowane karty dźwiękowe które e, generują takie ogromne szumy e, aby zacząć nie trzeba wydawać 200, 300 czy 700 zł na mikrofon, bo myślę, że takie ceny są, jeżeli chodzi o sprzęt, który później jest w podcastach wykorzystywany, aby zacząć wypuścić pierwszy odcinek swojej audycji w świat tak naprawdę możemy zacząć bezkosztowo. A ja się w tym momencie z Panem nie zgodzę i pewnie to na czacie wywoła burzę, ogromną burzę, bo po pierwsze nikt nie nagrywa przez wejście mikrofonowe bezpośrednio na karcie, tylko jeżeli już to nagrywa przez osobny wzmacniacz czy ten sygnał podaje na wejście liniowe, bo jakość słabych kart, jeśli chodzi o wejście mikrofonowe, jest tak beznadziejna, że to nagrywa same szumy. Ja pozwolę sobie wzgodzić się z Maciejem, nie dlatego, że jesteśmy obydwoje podcasterami, ale ja używam komputerów, nie będę tutaj reklamował, ale nie są to tak zwane pecety i leżałem, może nie inaczej, nagrywałem mój pierwszy podcast prawie leżąc na klawiaturze i gadając właśnie do wbudowanego mikrofonu i to niektórzy ludzie mówią, jest okej, okay, jest w porządku, bo to jest żywe, to jest prawdziwe, a wy tu w radiu jesteście tacy poustawiani, wszystko super, a my Ciekawe, mamy, kto by a my mamy takiego a wy macie... radia, panie Filipie, tak. które byłoby nagrywane przez takie wejście i taki mikrofon. Pisze mam cztery tysiące właśnie ściągnięć takich podcastów, przepraszam, mam 4 tysiące właśnie mniej więcej ściągnięć takich podcastów i ludzie mówią, że coś w tym jest, że coś w tym jest w takiej czasach. dusza mnie boli i się buntuje. Jeszcze raz powtarzam, ja podejrzewam, że to po prostu za chwilę wywoła lawinę, lawinę na czacie i również lawinę telefonów. Jeszcze raz pytanie dla telefonujących. Um, Przemek? Ile wpisów e, e, zobaczymy, jeżeli zasubskrybujemy od nowa kanał RSS podcastu Nie Tylko dla Rów? A my czekamy na Państwa odpowiedzi. Przypominam, że w studiu panowie Łukasz Mocek, Filip Dawidziński, Maciej Skwara i Przemysław Szczepaniuk. A cały czas na czacie pan Jacek Artymiak, ojciec polskiego podcastingu. Można pytać pana Jacka o różne sprawy techniczne również, a my się teraz zajmiemy kwestiami technicznymi. Ale nie, najpierw musimy rozstrzygnąć konkurs na czacie. Kto wygrał, proszę panów? Była odpowiedź prawidłowa, czy nie była, Przemek? E, nie było e, jeszcze prawidłowej odpowiedzi na pytanie dla czatujących. E, w takim razie... Yy, za chwilkę jeszcze chyba zrobimy króciutki, szybki konkurs, ale my teraz musimy o sprawach technicznych. Yy, prawie, że doszło do bitwy w studiu. Ja stałem na stanowisku, że musi być dobry mikrofon, dobry wzmacniacz mikrofonowy, a tymczasem pan Maciek powiedział, że nie, że jest przeciwnego zdania, ale uściśliliśmy stanowisko i doszliśmy do konsensusu, jest. jak to się hmm. mówi, hmm. prawda? Tak. Zastobliwie w tym momencie. Chodzi nam tutaj... E o te sprawy techniczne, o ten mikrofon e, nieszczęsny, o który tutaj się pokłóciliśmy prawie, że e, mówiliśmy tutaj e, w sensie... Sprzętu na rozpoczęcie. Tak, na tak? rozpoczęcie, żeby po prostu zobaczyć, jak to będzie wyglądać, żeby posłuchać swojego głosu, żeby posłuchać jego, jego barwy, czy, czy po prostu e, chcemy dalej to robić. To o to nam właśnie chodziło, żeby ponagrywać swój głos na, na czymkolwiek. Nie, nie musi to być komputer, może to być na przykład y, telefon komórkowy, ktu, który ma możliwość Na przykład nagrywania. magnetofon melodia. <grych> tak, na przykład. Y, I o to nam właśnie chodziło, żeby, żeby po prostu sobie popróbować i zacząć i się, i się po prostu y, no, tym zapalić i, i jakoś... Y, spróbować dalej. Czyli panowie po prostu wychodzą z takiego założenia, że żeby wypić piwo, nie trzeba kupować browaru. Na sam początek Dokładnie. zaczynamy z to, tym, chodzi. co mamy, czyli tak, mikrofon, no może byle jaki, żeby nagrało, ale żeby po prostu spróbować i czy nam w ogóle wystarczy zapału, tak? Tak, większość z nas ma jakieś tam mikrofony, nawet takie stacjonarne, tanie. sery. Nie, nie, nie. Chodzi mi o to, że większość z nas używa jakichś mikrofonów nawet takich tanich do rozmów przez internet przez Skype lub, lub podobne komunikatory i taki mikrofon w zupełności na początek wystarczy, żeby, żeby się oswoić z tym swoim głosem i zobaczyć ja, jak to wygląda. A mogę coś powiedzieć? Tak nieśmiało? Bardzo, tak bardzo nieśmiało. proszę. Powiem coś, co może zainteresuje tych, którzy są fanami podcastingu albo zamierzają wejść na tą ścieżkę. Radzę przejrzeć serwisy aukcyjne. Za niewielkie pieniądze, za śmieszne pieniądze. Dokładnie. Można kupić bardzo dobry sprzęt przy dobrych kilku lat sprzęt estradowy. Powiem tak, nie będę wymieniał w tym momencie firmy, żeby ktoś nie podejrzewał mnie o e, reklamę, ale wysokiej klasy mikrofon, takie trzy literki są w nazwie tego mikrofonu, widziałem nie tak dawno na jednej z licytacji za 55 zł. Dokładnie. Czyli pierwsza sprawa, oswajamy się z, naszy, z naszym głosem. Tutaj pozdrawiam moją żonę Ulę, którą serdecznie pozdrawiam i którą serdecznie namawiam do właśnie do nagrywania ze mną, e, jednak jest straszna opor, strasznie oporna w tej materii. Ale, ale... przepraszam, nagrała kiedyś się ten podcast i bardzo, bardzo miło, sympatycznie brzmiała. To my też pozdrawiamy Ulę i dziękujemy, że puściła przemka do, do radia. Tak. Oswajamy się z, nasz, z naszym głosem. E, przy, przy tym naszym istniejącym sprzęcie, który mamy. Następnie nasze pliki muzyczne możemy umieścić również w darmowych serwisach gromadzących pliki, czyli jest to na przykład RapidShare, czy Homic, czy czy archiw.org. Są takie strony, które gromadzą nasz, nasze pliki. No, i tam, jeśli może wtrącę Przemkowi, archiw.org będzie taki najlepszy, jeżeli chodzi, żeby później ten plik udostępnić. Tak. Tak, umieszczamy nas, nasz plik również za darmo, na, na, tak jak mówimy na tych, na tych stronach, które wymieniliśmy. Następnie możemy skorzystać z darmowych serwisów blogowych. Jest ich masa tak naprawdę w sieci i tam możemy uruchomić naszą stronę podcastową, gdzie, gdzie właśnie będziemy wpisywać treści i umieszczać linki do tych audycji do tych naszych plików mp3, które, które wrzuciliśmy właśnie na te darmowe, hostujące serwisy. I tak naprawdę mamy, mamy gotowy podcast. Mamy stronę, mamy pliki, mamy miejsce na pliki. E, zazwyczaj najczęściej takie strony blogowe również udostępniają właśnie kanał RSS, czyli mamy e, sprawę kanału załatwioną, który się generuje automatycznie poprzez właśnie ten silnik blogowy i, i tak naprawdę mamy gotowy podcast praktycznie, praktycznie za, za darmo. To ja od razu powiem, że... Czat jest pełen najrozmaitszych wpisów właśnie dotyczących teraz sprzętu Robert napisał, że słusznie mikrofon się nie starzeje. Niestety mikrofon też się starzeje, to znaczy starzeje się w mikrofonie membrana, ale jeżeli nikt mikrofonem nie wbijał gwoździ, to nawet mikrofon sprzed dobrych 10 czy 15 lat, szczególnie estradowy, który kiedyś kosztował majątek, będzie się bardzo dobrze sprawdzał i na pewno wytrzymał próbę czasu. A co do innych rzeczy, to fakt, taka pończocha, prawda panowie? Pończocha, damska rajstopa, rozciągnięta na kółku, jest bardzo przydatna, szczególnie dla tych, co to bardzo lubią pluć tak, pozdrawiamy kolegów, bo oni z takich mikrofonów właśnie korzystałem z pończochą. Ci go, gorsi, ci gorsi podcasterzy, ci gorsi, bo my jesteśmy ci lepsi i mamy dobre sprzęty. Ale nieprawda, A, mi, pończocha nie wyszła z użycia do tej pory. W niektórych studiach pończocha jest dalej montowana. Oczywiście to jest taka, no, pończocha przenośna. Przy okazji tutaj Roberta... E, Zwracać się do Roberta, który jest ekspertem w budowaniu mikrofonów własnej roboty. Tak, stereo. Stereo, bardzo, bardzo dobrej jakości. Można również za niewielkie pieniądze zmontować sobie samemu mikrofon bardzo wysokiej jakości. Jak również możemy tutaj polecić stronę Poznaj Podcasting, na której znajdują się takie rady dla zapoczątkujących właśnie podcasterów, które, którzy mogą sobie na początek poczytać e, o takich sprawach e, początkowych, technicznych, żeby zacząć. I jeszcze uzupełnię, bo też ustaliliśmy to poza anteną, że dopiero jak trochę podrośniemy w tym takim powiedzmy świadku podcastingu, to wtedy do tego mikrofonu staramy się dokupić w miarę przyzwoity wzmacniacz mikrofonowy, który możemy właśnie połączyć z komputerem, ale komputer najlepiej gdzieś dalej postawić, żeby za bardzo tak. nie szumiał, bo wszystkie szumy. Właśnie macie ma sześć wzmacniaczy przy swoim mikrofonie i on ma młodo, młode dziecko, córkę, przez... One była jakby I początkiem. Słychać, yy, tak. tak, i on te sześć wzmacniaczy... On jest taką właśnie... W, mówi, że sprzęt jest nieważny, ale no to nie jest prawda. To ja mam propozycję. Proszę panu, zmienimy na chwilę temat, przyjrzymy czat, zobaczymy, czy jest poprawna odpowiedź dla e, czatujących. Już była, widziałem. Tak, już była, to zaraz zweryfikujemy. Tak. Czy mamy jeszcze jakieś szybkie pytanie dla telefonujących, które możemy zadać? Z jakiego miasta nadaje góral? Telefon znowu dzwonił, ale, ale, ale chyba nie ma poprawnej odpowiedzi. A jak tam na czacie? Czat, czat jest bardzo ruchliwy dzisiaj. Ja dzisiaj jednym okiem obserwuję czata, drugim tutaj kolegów po fachu. Pytanie było, Przemek zadawał podcast z Warszawy, który nadawał pewien sympatyczny Włoch. Podcast nazywał się Warsaw Calling, bo to już podcast od dawna nie daje. I nagrodę wygrał Chris. Gratulujemy bardzo. Żebym wiedział komu przekazać nagrodę, proszę panów, troszeczkę musimy podsumować, bo yy, w takim razie na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? My dzisiaj mówimy o samych bardzo ważnych sprawach, więc <grych> kolejna bardzo ważna sprawa może dla nas podcasterów to jest to, że te nasze takie audycje, nasze podcasty to nie tylko podcast dla słuchacza, ale też taka pocztówka dźwiękowa dla nas. Coś do czego możemy wrócić tak jak do zdjęć na przykład po miesiącu, po roku, odsłuchać czegoś, co nagraliśmy z kimś, z jakimiś znajomymi, albo nagraliśmy podcast w miejscu, w którym kiedyś byliśmy i możemy go odsłuchać. Możemy odsłuchać tych słów, które wypowiadaliśmy i także tych dźwięków, które nas otaczały. Tak jak na przykład Filip dużo podróżuje do różnych y, miast całej Europy, a także świata może później drugi raz chłonąć tą swoją wyprawę swoją wędrówkę, także jest to coś i dla słuchaczy a także właśnie taka pocztówka dźwiękowa takie wspomnienia, do których możemy wrócić dla nas Panie Łukaszu, potwierdziło się nie wiem czy Pan słyszał, że Pana koledzy mówili, że Pan jest taki liryczny wyciszony, taki z dystansem do rzeczywistości i ta wypowiedź właśnie świadczy o tym Czyli tyle charakterów, tyle rodzajów podcastów, tyle tematów. Ja bym może dodał coś to, o tym, co Łukasz powiedział, że wracamy yy, i my podcasterzy wracamy, szybciutko powiem, wracamy do miejsc, w których było nam powiedzmy dobrze poprzez yy, nagrywanie, ale też słuchacze poprzez nasze podcasty poznają te miejsca. Ja ostatnio miałam taką sytuację, że pewna dziewczyna, Agnieszka, pozdrawiam ją tutaj, pojechała do Stanów i wyjechała w, dokładnie w te miejsca, które jakbym jej w podcastach zachęcił. Czyli pojechała gdzieś tam do Kalifornii, gdzieś tam do Oregonu, tam gdzie byłem, bo jej się spodobało to, co ja miałem w podcaście. Tak szczerze, ciutko powiem. Zatem no warto, warto poznawać i pokazywać ludziom swoje, <coughs> swoje światy. Ja się kiedyś zatknąłem z taką opinią, że każdy człowiek może napisać jedną dobrą książkę, która jest książką e, z jego życia, dokumentującą jego życie. To może każdy człowiek może stworzyć jeden podcast albo całą serię podcastów. Można, i można tworzyć różne podcasty. Co śmieszne, na przykład yy, my kiedyś z Przemkiem nagrywaliśmy podcast, którym zmyliliśmy słuchacze, bo zrobiliśmy podcast, w którym była taka sytuacja, że ja niby byłem w Irlandii. I brzmiało to dla niektórych tak, jak gdybym faktycznie w Irlandii był. A nagrywaliśmy podcast w swoich domach, przy swoich mikrofonach. Później po prostu to wszystko było ładnie, skrzętnie, zmontowane i taki teatr wyobraźni yy, był później odtworzony w słuchawkach tych naszych słuchaczy. Teatr Wyobraźni, tak, radio jest naprawdę teatrem wyobraźni i właśnie państwa i moi goście, pan Łukasz Mocek, pan Filip y, Dawidziński, pan Maciej Skwara i pan Przemysław Szczepaniuk y, to ludzie, którzy sami tworzą tą magię tworzą radio, radio w formie podcastów, również pan Jacek Kartynek, który dalej jest na czacie, ja zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do czatowania, jeszcze będziemy przynajmniej przez chwilę, bo już nasz czas antenowy kończy się, za chwilę będziemy się żegnać. Proszę panów, ostatnie słowo na zasadzie jakiejś konkluzji, bo za chwilę będziemy się już żegnać ze słuchaczami. Który z panów? Może pan Maciek? No cóż mogę powiedzieć, zachęcam Was bardzo gorąco do tego, abyście spróbowali zapoznać się z tym zjawiskiem, jakim jest podcasting abyście poznali polskie podcasty, abyście ich słuchali, abyście e, być może w przyszłości spróbowali nagrywać własne podcasty, szczególnie jeżeli gdzieś wewnątrz e, czujecie taki pociąg do radia, a jest to świetna okazja, aby tego spróbować. E, słuchajcie polskich Podcastów i do usłyszenia. I do gdziekolwiek podcasty. jesteście, czy jesteście w Irlandii, w Wielkiej Brytanii, w Polsce, w Czechach, czy w Australii, Stanach. w Stanach, twórzcie polskie podcasty, żeby inni mogli słuchać o tym, co robicie, jakie macie odczucia, jakie macie wrażenia i czym się chcecie podzielić. Bardzo, Jeszcze tak? dodam, na sam koniec, polski podcasting mniej więcej wygląda tak, że połowa podcasterów nadaje z Polski, a druga połowa z całego świata. I jakieś ostatnie zdanie jest? Tak, żeby Maciek powiedział, czyńcie dobro i słuchajcie polskich podcastów. Kochani, e, słuchajcie polskich podcastów, czyńcie dobro. Cześć. To były słowa Maćka, czyli Macieja skwari. Ja bardzo dziękuję panom za udział, państwu za uwagę. Będziemy jeszcze przynajmniej przez 15-30 minut czatować na stronie www.myszka.org. Do usłyszenia. Niech wią.